Trudzić się trudem, właśnie mozolić mozołem, można by tak tłumaczyć dosłownie na, na, na nasz język, tak dosłownie, czyli typowy hebrajz. I to słowo Amal jest typowym dla tej księgi kocheleta. Potem jest też, w piątym rozdziale mówi, 5.18, również używa Amal. Jak otworzymy, 5.18.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 na życie, bo to jest hebrajskie słowo, jest właśnie użyte, jest to pierwsze słowo odpatrzenia właśnie. A tego um, Septuaginta tłumaczy też właśnie takie idee, patrz na życie swoje z niewiastą, czyli um, patrzenie takim właśnie jest też jakimś działaniem, też refleksją, ale nie jest powiedziane, że właśnie y, czy używaj, czy, czy jest, czy też właśnie czy enjoy, ciesz się właśnie, jest, tu jest idea patrzenia, to jest idiom. Patrz na swoje życie. Czyli jakoś podjąć też refleksję, jak to życie przeżywać. Dlatego ten idiom niektórzy tłumaczą. Patrz właśnie na to życie właśnie. Ciesz się yy, z życia. Ciesz, ży, ciesz się życiem z, z niewiastą. Właśnie to jest nie jest, jest with wife jest, żoną. Po włosku też mamy Godi lawita vita con la donna, czyli ciesz się życiem z, z, z kobietą, la donna właśnie. Którą kochasz? Ke ami. Mm -hmm. Dlatego tu jest, wstępowa Gimta przetłumaczyła, to ja też jako właśnie patrz, idę. To słowo idę też bardzo jest ważne, bo ono się na przykład pojawia, oto baranek Boży. Jak... E, Ukazujemy to w języku, właśnie oryginalnym, greckim, jest idu. Choram nos Nie jest to oto, tłumaczymy, to jest patrz. Właśnie od tego chorao, od właśnie patrzeć. Od tego hebrajskiego też, a, też patrzeć. Patrz, właśnie, kontempluj to. Jeżeli to byśmy to słowo wzięli, to właśnie oto mamy jeszcze tłumaczone na język polski jako oto, chociaż to jest y, dosłownie właśnie patrz w języku angielskim ja mamy na przykład behold, czyli zatrzymaj się, behold, właśnie też a to wskazujące właśnie kontemplację. Czy tu jest bardziej taka idea hmm, patrz na życie z właśnie z, m, z niewiastą czy z żoną, którą kochasz, czyli właśnie jakoś też...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 No chyba właśnie jest, jest idea patrzenia, patrz na to życie z niewiastą. Bo Septuaginta, tak, Septuaginta przetłumaczyła właśnie, na, właśnie na, na takie to kwestia, to jest idiom. Czyli jak to, ten idiom tym idiom, tak, idiom i Septuaginta przetłumaczyła ten idiom też dosłownie właśnie jako, to jest właśnie, jak trudno go przetłumaczyć, tą poezję, bo to jest dosłownie patrz życie z niewiastą, którą ukochałeś. Czyli kontempluj, nie wiem, rozważaj życie, jak to właściwie... Dlatego to jest... I, I tak to jest w języku oryginalnym. I potem jest powiedziane, po wszystkie dni... po wszystkie dni... Twojego właśnie... marnego życia. A tu jest słowo... Może ten hewel właśnie, przemijającego życia. Tego, ta magność nas też tej często gubi, ten hewel, żeby nie widzieć tego jako magności, bo, bo to wpływ jest y, duży, duży y, tekstu greckiego, y, przem tekstu łacińskiego właśnie, vanitas vanitatis, jako właśnie to Hieronim właśnie, to nam tak wpuścił mocno właśnie w ten obieg Kościoła, to vanitas vanitatis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 Widzimy, komu tu mieszają. W języku hebrajskim jest po wszystkie dni twego trudu, mozołu, krwawicy. Amal się pojawia, tak. A tego tu jest straszne, straszne właśnie takie trochę pomieszanie jest tego, tego hewel, to jest nie stałe, jak się ma tekst oryginalny, z tego amal. co jest też kluczowe słowo dla, dla, dla... Jakbyśmy przetłumaczyli, tak próbowałbym taką dać propozycję na przykład właśnie Kontempluj, no takie to może słowo za bardzo duchowe, ale y, życie y, z niewiastą, którą, którą kochałeś, po wszystkie dni y, twego przemijającego życia, które dał tobie Bóg pod Słońcem, y, i po wszystkie dni twego trudu, mozołu, właśnie, twego wysiłku, a nie właśnie magności, I to jest.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 Przyjrzałem się wszystkim dziełem, jakim właśnie tym dziełem, tu jest też dobra, właśnie to jest słowo do, tof, dobra, jakie dokonały moje ręce właśnie. I trudowi, Amal, który sobie, którym się trudziłem, zadawałem. Czyli o tej naturze człowieka, że wpisany, to mówi też o 18 wierszu właśnie, 19, drugim rozdziale.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 kwestionuje. I bo to mówi, to również jest właśnie, potem jest w rozdziale 4.8. Zaraz to sprawdzę, jak to będzie też w języku chybańskim 4.8, bo to jest... E, słucham? Tak, e, właśnie, bo to jest, e, bo nie ma właśnie końca. Dla kogoś tu pracuje i duszy swoją swej nowej i mówi, to jest również właśnie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 Że cóż z tego to może nawet wcześniej. I yy, jaki dla niego pożytek, że trudził. O, przepraszam, to jest piętnasty wiersz, pominałem właśnie. I yy, jaki dla niego pożytek, że trudził się na próżno? To jest właśnie Piętnasty wiersz. no znowu ten normal. Właśnie trudzić się na próżno. Teraz to jest pięć piętnaście. Czyli kolejny ten aspekt trudu dla kogoś, trudu jeżeli jest sam, a trzeci właśnie trudu mówi na próżno, bo mówi, tak? To będzie raz, pan jest też Amal właśnie, Cieszy się tym trudem, właśnie to jest taki, on pokazuje, tutaj widzimy tu już piąty rozdział, on próbuje już trochę rozwiązywać tą, tą zagadkę egzystencjalną dla nas. Chociaż nie przeczy, mówi, wpisane jest w naszą naturę, nie ma końca. I to jest, jak to, co z tym zrobić, jak się z tym zmierzyć, z całym tym. I on mówi, że widzi, wrócimy jeszcze do, do 5.15, bo również i to jest, mówi, bolesno właśnie, to jest właśnie, mówi zło. I to jest zło, i to tłumaczymy jako bolesna niedola, właśnie, ale zło. Cały właśnie, cały ten, i jaki z tego pożytek dla niego, że, że trudzi się, trudzi na próżno. To jest tutaj dosłownie też jest idą, który się pojawia tutaj w księdze Kocheleta że on, który trudzi się dla, tu się pojawia to długie słowo, rłach. Właśnie trudzi się dla rłach. A ruach co to jest? No właśnie tchnienie właśnie. Jakbyśmy zobaczyli tutaj duch, no tu jest ruach, się pojawia. To jest właśnie, to jest coś takiego, co właśnie trudzenie się dla, dla, dla właśnie na próżno. A jest słowo też ruach użyte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 Jaki z tego właśnie profit. To jest też typowy właśnie, bo o tym też rozmyśla. trud łączy z tym drugim słowem, do niego posłowa powrócimy, a tu się pojawia w 5.15, jaki z tego właśnie i tron, ten zysk, profit, że, że właśnie trudzi się, mówi dla coś, co właśnie odlatuje. Typowy kochelet. Tutaj, jaki z tego zysk?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 Coś, co się robi właśnie bez, bez sensu, ten trud i mówi, że wielka właśnie, że spożywa, mówi nawet właśnie wielkim, mówi w ciemności i mówi w wielkim, wielkim, wielkim właśnie zmartwieniu, chorobie i gniewie. To są te emocje, które wyraża ten bezsensowny trud.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 którym się trudzi, to on używa sze, jedną tylko literę sze właśnie zamiast asher I to jest też typowe dla ara, takiego właśnie aramejskiego też. Czyli to wchodzi już w fazę, ten język jest żydowski, ale arameizujący. I to jest też kohelet właśnie, to jest inny język hebrajski niż ten był, który jest ten przed niewolą babilońską, jeżeli bym, o którym mówili. dużo wpływ już aramejskiego.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 Yy... też yy... wszelkiej swej pracy, dla kogo właśnie on nie ma końca, też jest. I pięć też się pojawia właśnie swego trudu. Czyli widzimy aż pięć razy, księdze Kocheleta jest właśnie podkreślona. nie w Biblii tego nie ma, tego, tego zlepko. Swój trud, swoja praca, swoja krwawica, swój właśnie wysiłek, który wkłada.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 Czyli z, z, z Bogiem, cała praca trud. Co takie ciekawe to niuanse, i mówiłem o tym drugim słowo, które się pojawia szawę, czyli pustka, coś jest bez, y, też jest bez sensu. To jest inne słowo niż to Hewel, szawę. A ono się pojawia właśnie w proroków, pojawia się w psalmach, czy też widzimy inny czas, inny właśnie tego można poznać redakcję danego autora po słowach, których używa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 53 razy występuje jako rzeczownik, a natomiast 22 razy pojawia się u, u księdze właśnie jakiej, której właśnie omawiamy, Kocheleta. 53 jako rzeczownik, amalnie, trud, kwawica, wysiłek pojawia się 53 razy w Piśmie Świętym, a Kochelet 22 razy, pewien półowę u Kocheleta.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 bo to jest kiedy on, Job, przeżywa to wielką gorycz, że lepiej było niego się nie narodzić, bo mówi, bo nie zamknęła mi yy, drzwi życia, właśnie wyszedł z wąna matki, by zasłonić przede mną Amal, ten właśnie cały trud, a tłumaczony jest właśnie mękę. Yy, tłumaczymy tutaj jest w 30, właśnie męka.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 Inne trochę tłumaczenie z tego idiomu, kto właśnie ten amal pocznie, ten rodzi nieszczęście. Kto właśnie w tym, co no, jest, krzywdę. Chociaż to jest amal, trud, krwawica, czy gdyż wnętrze gotuje mu zawód. Mimo, może nie właśnie w całości można zrozumieć ten trud, który właśnie się trudzi, poczyna, Trochę bezsensowny rodzi mu nieszczęście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 Wysilacie się, ale nie przynosi mi pocieszenia. Dlatego ten idiom tłumaczy, tłumaczymy właśnie pociszecielami. Wszyscy jesteście no, przykrymi, tak się tłumacza. ale to jest właśnie no, was, wasze, trud nie przynosi mi pocieszenia. Wysilacie się nadalemno. To mi właśnie nie, nie otrzymuje. I Jesku po tłumaczył właśnie, yy, yy, że też jest, że jesteście właśnie...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 tego Hioba, który podejmuje jego cały trud, przyniesie mu właśnie nieszczęście. Widzimy, na trudno tłumaczyć te słowa, ten, ten Amal. Trochę wiem, może nie zamieszałem Państwa, gdzież że jeszcze jesteśmy w kontakcie, że nie straciłem jeszcze, to jest troszeczkę skomplikowane może. I tak pozostawił, bo tu jeszcze się pojawia ten Amal. Też się pojawia w Księdze przysłów tak jak będziemy Księgę Przysłów, to może 1626, też jest to słowo właśnie Amal, chociaż tutaj się pojawia jako, jako y, rzeczownik i dosłownie ten, który się trudzi. Po angielsku będzie właśnie y, słowa jest, czyli y, na przykład jest jedno słowo sufferer, czyli jedno słowo wystarczy, znaczy jego notę, czyli jest właśnie trud, trudzenie, sufferer.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 nie, nie, nie, to, to słowo no może trochę uniknie, ten amal, bo on będzie w innym kontekście, miał cierpienia. A ten bardziej taki pracy egzystencji o, to słowo odkrywa. Dobrze, i przejdziemy do kolejny właśnie tutaj krok, czyli aż tyle razy, 53 razy to rzeczownik w całym Piśmie Świętym, 22 razy u Hioba, ten amal, jako rzeczownik, 8 razy, w księdze Kocheleta 8 razy u Hioba, trzynaście w psalmach. Tak to właśnie to słowo trudne. Tu jeszcze z tym Amal. Chociaż może zostawię za dużo już tym, żeby tu już pozostawię to słowo. Drugie słowo, które tutaj jest, tylko się pojawia w księdze Hioba. I ono jest typowe dla Hioba. Mam nadzieję, że ten trochę Amal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 Też będzie 2, 13 i tron. Patrzę, czy jednego nie, nie, nie pominamy, zaraz sprawdzę tutaj już. Już odwieram. Jeden, trzy. I to słowo i tron.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 Yy, co za właśnie zysk, co, co z tego jest, jaki yy, profit, benefity, yy, co przyjdzie pracującemu z trudu jego, jaki sobie zadaje. Też jest to właśnie amal i trud zadawać. Potem 515 znowu i to on się pojawia. 515, bo również, mówi, to jest wszystko bolesną niedolą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 Jaki zysk dla niego, że właśnie Amal, co znowu jest, krwawica właśnie dla Ruach, to jest dla właśnie to, co Ruach, ta właśnie ten przemija. Dlatego jest to słowo, z, pojawia się z tym Ruach jako wiatr. No, tłumaczymy pogon za wiatrem, nie? Właśnie na próżno, właśnie. To jest to słowo i 5:15 5-15, tylko Kochelet.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 jest 10 11. Jeżeli już miał ukończy, a nie było zaklęcia, traci swój zysk zaklinacz. Co? nie ma 10,11? Jakie jeszcze jeszcze no można? Jak na przykład, że tak? 10 17. Przepraszam, hmm. Hmm. Czyli jeżeli już miało kąsi, a nie było zaklęcia, traci swój zysk zaklinacz. Czyli to też jest w takim kontekście obserwacji życia, że widać że tak inaczej też byli wężów różnych i i że, że też no, jeżeli się kieram wcześniej się stępi, a nie naostrzy się jej, trzeba zwiększyć, mówi również, y, y, y, trzeba zwiększyć y, wysiłek, właśnie. Y, tutaj nie widzę właśnie tego słowa, że jeżeli się kieła się stępi, i trzeba zwiększyć, nie ma z tego słowa mal. Właśnie tu jest inne słowo użyte. Jeśli się kiedyś stępi, trzeba zwiększyć wysiłek. No tu jest słowo i tron też się pojawia. Właśnie tylko tu jest, widzę błędy w tekście. To już nie wychodzi, bo to jest krytyka tekstu. Już musiał być to już bardzo skomplikowane, bo tutaj jest też się słowo, pojawia słowo i tron. Ist Aginta też tłumaczy to jest. Yy, yy, tez, też jest trudno właśnie tutaj. Idę, tu, tu, tu na ten wierz, Muszę go sam przeanalizować bardziej jeszcze, bo to jest, pozostawię go. 10, 11 i też się pojawia słowo i tron. Jeżeli brzmiał kąsi, nie było zaklęcia, traci swój zysk, zaklinacz I tron. Zysk właśnie jaki z tego profit. Też na tym się zastanawia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 To już może tak już, żeby się potrudzić, już to już zakończymy. Nie będziemy o tych słowo, które się pojawiła tylko u Koheleta. I to jest to słowo będzie w Kohelet 1.17. Yy, 1.17. czyli znamy to słowo już? kohelet hewel, znamy amal, już ten trój, ten mazol, jak to ukierunkować. Znamy też to kolejne słowo itron, tylko kochelet. I jeszcze kolejne dzisiaj słowo, które, które się pojawi, teraz to otworzymy, to będzie, już to sprawdzam, to jest słowo reut, będzie słowo 1.17, reut, tylko kohelet, 1.17.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 Yy, Powiedziałem ile? 4 yy, szesne. Zaraz też sprawdzę właśnie, to jest, tam jest też yy, właśnie ten rejon. Ruach też jest właśnie pogód No to jest jeszcze raz, który to jest? 1,14. I, I to jest tak, zgadza się, to jest też yy, Reut, właśnie to jest więcej tego, Reut.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 to pożądanie złe właśnie, nie, nie w tym kierunku, że to on to właśnie kwestionuje. To jest właśnie route, ruach. Tak, nie, nie, nie tędy droga. I potem 2.17 też mówi właśnie, route, 2.17 właśnie, ten, ten pogoń właśnie, longing, striving, właśnie ruach, ten za wiatrem. 2.26 też będzie właśnie mówić, że to jest to, właśnie to jest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 Um, tu świętego Łukasza um, cały um. Łukasz Łukasz to znajdę